To mogę zaczynać, tak? Tak, dziękuję za zaproszenie. Ja mam na imię Sylwia. Jestem alkoholiczką. Mam 35 lat. Obecnie nie piję rok i 7 miesięcy. Ja pochodzę z domu, gdzie alkohol był obecny, odkąd pamiętam. Mój ojciec jest alkoholikiem. Obecnie jestem świeżo po ukończeniu programu 12 kroków. Moja przygoda z alkoholem tak, zaczęła się, gdy miałam 17 lat. Ja bardzo długo piłam towarzysko. Trwało to tak 13-14 lat. Tylko dzisiaj z perspektywy czasu widzę, że ja zawsze sobie lubiłam wypić. Czy to były spotkania towarzyskie, wesela czy inne uroczystości. Zawsze alkohol mi towarzyszył. W wieku 22 lat wyszłam za mąż. Rok później urodziłam syna. Okres ciąży oraz tak około pół roku po urodzeniu syna nie piłam. Ale potem o, zaraz od razu wróciłam do picia towarzyskiego. Później w moim życiu stało się tak, że zaczęłam sezonowo wyjeżdżać za granicę. I tam alkohol piłam codziennie po pracy. Ogólnie to ja, ja siebie zawsze pamiętam jako taką osobę skrytą, cichą, wrażliwą, spokojną. Yy, zawsze wszystko w sobie dusiłam, ale byłam taką chodzącą, yy, tykającą bombą. Nie dotykać, nie ruszać, bo jak wybuchłam, to zaraz była obraza na wszystkich. Yy, w, sz w szkole, tak jak i na, na studiach i później. Zawsze tak stroniłam od ludzi. Nigdy nie miałam takiej prawdziwej przyjaciółki. Odpychałam od siebie ludzi. Miałam tak, że jak miałam już jakąś coś, to zawsze byłam yy, o nią zazdrosna. Yy, to mi dawał alkohol. Alkohol dawał mi śmiałość, wyluzowanie, zapomnienie o problemach. Sprawiał, że stawałam się dużą towarzystwa. Uśmiechnięta, wesoła, Yy, ogólnie to byłam też taką osobą, która się zawsze za wszystko obwiniała nawet o alkoholizm ojca zawsze yy, jakoś twierdziłam, że nie wiem, że to moja wina, że może źle się uczę, po prostu się obwiniałam o to yy, zaczęłam siebie nienawidzić użalałam się nad sobą potem po też zaczęłam uważać, że wszyscy mi źle życzą, że robią mi pozłości. Zaczęłam obwiniać innych. O najgorsze, o swoje niepowodzenia. Później stało się w moim życiu tak, że miałam problemy z zajściem w ciążę. I oczywiście zaczęłam sobie więcej popijać. Katowałam siebie tym, a później zaczęłam obwiniać innych. Piłam głównie wieczorami. Tak, Z początku to dwa, trzy razy w tygodniu. Potem potrzeba się zwiększała. W dzień myślałam już o alkoholu. Rano, gdy szłam do sklepu, kupowałam butelkę wina, stawiałam ją sobie w szafce i czekałam, kiedy będzie wieczór, żebym sama mogła spokojnie usiąść i się napić. Później zaczęłam już pić codziennie wieczorami. Gdy nie piłam, to byłam nerwowa, darłam się na wszystkich. Czasami zastanawiałam, zastanawiałam się nawet już, co, co ze mną jest nie tak, yy, że taka jestem. Ale, ale później, gdy, gdy zaczynałam już pić, to alkohol dawał mi ulgę. Potem, kiedy już moje problemy z alkoholem stały się widoczne, poszłam na terapię. W sumie to, to nie była tak, tak, tak, tak, że to była moja decyzja. Tylko tak jakby to do, do tego zmusiła mnie mama i też pamiętam, jaka byłam wtedy na nią zła. Jak ona mi wzięła to skierowanie i wysłała mnie na tą terapię, ja tam poszłam, byłam taka przestraszona i wytrzymałam tam sześć tygodni. I na tej terapii się napiłam i wyleciałam z niej. Po powrocie do domu zaczęłam uczęstczać na grupę AA w mojej miejscowości. Chodziłam tam raz na tydzień, ale tam nie było mowy o programie. Tematami na mityngach to były moje smutki, radości, jak minął tydzień i, i różne inne. Ja tam uczęszczałam, ale po piłam dalej. Nawet po mityngu potrafiłam pójść i kupić yy, but flaszkę. Yy. Zdarzało się tak, że poszłam też kiedyś na meeting pod wpływem alkoholu. I to wszystko doprowadziło mnie do tego, że powoli zaczynało docierać do mnie, że mam problem. I wtedy poszłam na drugą terapię. Ale po ukończeniu tej terapii, tak około, nie wiem, miesiąc minął. I ja dalej wróciłam do picia. Miałam wiedzę, narzędzia, ale obsesja picia była tak silna, że ja po prostu nie dawałam sobie rady. Coraz bardziej staczałam się na dno. Nie mogłam już wytrzymać sama ze sobą. Mąż mi groził, że odejdzie. Wszyscy bliscy grozili, że zabiorą mi syna, że zostanę sama, ale to nic nie pomagało. Wszyscy mi bardzo chcieli pomóc. Ale ja mówiłam, że ja sobie sama dam radę. Odpychałam wszystkich. Yy. Narobiłam wiele głupich rzeczy, aż sięgnęłam do swojego dna. I wtedy po prostu już nie chciało mi się żyć. Yy. I stwierdziłam, że mam poważny problem. I zadałam moją siostry, wtedy poszłam do psychiatry. Bo tak, nie wiem, myślałam już, że mam może jakąś depresję. No i lekarz wtedy zdiagnozował mnie nerwicę lękową i dał mi tabletki. I ja brałam te leki, ale oczywiście piłam dalej. Nic sobie z tego nie robiłam. W końcu nadszedł już taki czas, że miałam już tak dosyć picia, że po prostu pojechałam z siostrą na taką mszę. Z, modl z modlitwą o zawierzenie. I wtedy tam napisałam taki akt. To była taka specjalna msza. I powierzałam się wtedy Bogu. Ja po prostu wtedy Go poprosiłam, żeby On zrobił coś, żebym przestała pić. I ja wierzę, że wtedy On mi podał dłoń. Tylko, że ja jeszcze wtedy tego tak do końca nie rozumiałam. I zaraz później, tak się w moim życiu ułożyło to, że jakoś na ten czas przestałam pić, ale stwierdziłam, że pójdę na jeszcze jedną terapię. Znalazłam sobie ośrodek, siostra cia też nam mi pomogła. Ja już będąc na tej terapii, tak około dwóch tygodni, dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Ja po prostu nie mogłam w to uwierzyć. Uznałam to za cud, i dar od Boga. Ja ukończyłam tą terapię, ona trwała dwa miesiące. Później zaczęłam, jak wyszłam już z tej terapii, ukończyła, zaczęłam uczęszczać na meetingi, ale dalej byłam taka, nie wiem, niezadowolona i sfrustrowana. O byle co robiłam awantury, krzyczałam na wszystkich, byłam rozdrażniona, zła, miałam sny alkoholowe, i cały czas tak jakby wracałam do tej swojej przeszłości. Zawsze właśnie twierdziłam, że ludzie mnie strasznie pokrzywdzili. I wtedy na takiej jednej z grup internetowych zaczęłam czytać takie świadectwa osób, które właśnie pisały o tym programie 12 kroków, jak on zmienia życie. I wtedy poprosiłam inną alkoholiczkę, żeby przekazała mi program 12 kroków. I ten program naprawdę zmienił moje życie. Ja zrozumiałam, że mogę normalnie żyć. Wystarczyło, wystarczy wykonywać codzienne sugestie, szczerze się pomodlić i, za, i dzwonić do, do innych uzależnionych. Teraz może przejdę do kroku ósmego, który jest tematem, tak trochę teraz powiedziałam o sobie, teraz może trochę o tym kroku ósmym. A słychać mnie dobrze? Więc tak, y, krok ósmy. W kroku ósmym zrobiłam listę osób, które skrzywdziłam i stałam się gotowa, żeby im zadośćuczynić. I w tym kroku, y, robiąc tą listę tych osób, cofnęłam się do kroku czwartego. Y, musiałam jeszcze raz spojrzeć na to swoją przeszłość, na swoje popełnione błędy. I kiedy robiłam tabelkę, dopiero wtedy zobaczyłam, jak ja pokrzywdziłam innych ludzi. Zawsze to twierdziłam, że ja jestem taka pokrzywdzona, że wszyscy mnie krzywdzą. A po prostu zrozumiałam, że ja też nie jestem święta. I jaka byłam ja? Krok czwarty pokazał mi moje wady. I w tym kroku musiałam być naprawdę szczera. 100% szczera wobec siebie. I do tego była mi naprawdę potrzebna pokora, brak szczerości wobec siebie, mojej siły wyższej oraz mojej sponsor, to zostawienie, zostawiałam sobie, jakbym nie była szczera po prostu w stu procentach, to zostawiałabym sobie furtkę, żeby dalej wracać do poprzedniego życia. Ale ja po prostu już chciałam, nie chciałam już tak życia kiedyś, więc po prostu dam w tym kroku z siebie wszystko. Poznałam swój charakter, swoje wady i było to konieczne, abym zrozumiała siebie. W kroku czwartym też poznałam swoje zalety, które, po prostu, które były mi potrzebne, abym zastępowała nimi swoje wady. Nie było to łatwe, ale konieczne i możliwe. I tak, krok ósmy to jest był dla mnie krokiem mojej gotowości. Dopiero gdy zrobiłam tą listę, osób, które skrzywdziłam oraz gdy przy każdej osobie y, napisałam, jak ja bym się czuła na jej miejscu, osiągnęłam wewnętrzny spokój. Do przeproszenia y, każdej osoby, której wyrządziłam krzywdę, musiałam mieć tą, tą gotowość. Y, oprócz przeprosin stałam się gotowa, aby, aby zadośćuczynić tym osobom. Gdy miałam już sporządzoną tą listę pokrzywdzonych, prosiłam moją siłę wyższą o pomoc w osiągnięciu tej gotowo gotowości. Bo bez tej wewnętrznej gotowości trudno kogokolwiek przeprosić. A ja naprawdę chciałam przeprosić te osoby i zadośćuczynić im. W tym ósmym kroku dla mnie to, ta gotowość to była taka kluczowa. Bez niej nie dałabym rady przeprosić i zadośćuczynić pokrzywdzonym. A był to dla mnie warunek konieczny. Moja gotowość to chęć, do tego, że ja po prostu chciałam przeprosić te pokrzywdzone osoby nie z przymusu czy z obowiązku. Idąc do osób, które skrzywdziłam, przepraszając je i zadośćuczyniając im, poczułam niesamowitą ulgę. Pojednanie z tymi osobami dało mi to spokój. Pamiętam, że gdy zaczynałam robić program. No ja nie bałam się czwartego kroku, tak jak słyszałam, że ten czwarty krok, to taka, yy, ten rachunek osobisty to jest taki straszny. Ja bałam się kroku dziewiątego, tak sobie myślałam, jak ja pójdę kogoś przepraszać, jak ja nikogo w życiu nie skrzywdziłam. Takie było moje myślenie na początku programu. Tak moja chora głowa myślała, że to wszyscy krzywdzili mnie i powinni mnie przeprosić. Dopiero w czwartym kroku dotarło do mnie jaka byłam ja. I powoli zaczęłam uczyć się pokory, bo zawsze też miałam niewłaściwe pojęcie pokory. Zawsze uważałam, że to ja jestem biedna, picha, pokrzywdzona, a to była nieprawda. Program 12 kroków pokazał mi, jaka byłam nieświadoma. Dzięki niemu poznałam siebie, zobaczyłam jaka jestem.